na czym polega magiczna siła radia? Na to pytanie nigdy nie dano pełnej i zadowalającej odpowiedzi. And hello Witam wszystkich bardzo serdecznie. Radio Żyję muzyką, dużo o niej wiem i potrafię o niej opowiadać. W mediach pracuję od 10 lat, co przełożyło się na ponad 60 wywiadów, kilkadziesiąt publikacji prasowych oraz doświadczenie w prowadzeniu autorskich audycji muzycznych. Mam także praktykę w przygotowywaniu i prezentacji programów dotyczących spraw społecznych, polityki, kultury, psychologii, również w formule interaktywnej. Now, Zajmuję się także organizacją wydarzeń muzycznych. Pod mojej agencji PR odbyło się kilkadziesiąt różnorodnych koncertów i wystaw. Zapraszam do współpracy. Patrycja Długań.